Dziękuję Ci bardzo Jarku, przede wszystkim jestem alkoholikiem, mam na imię Mateusz Chciałem podziękować w ogóle za możliwość służby, że mogę się podzielić swoim doświadczeniem Dla mnie to jest bardzo ważne, dzięki temu też nie piję Między innymi to jest jeden z bardzo ważnych elementów mojego trzeźwienia Także bardzo Wam dziękuję No i dziesiąty krok, dziesiąty krok to jest Moje doświadczenie związane z nim, powiem wam szczerze, że ja jestem we wspólnocie od 2014 roku, od 1 kwietnia i tak naprawdę dzisiaj inaczej zupełnie stosuję ten krok w swoim życiu niż robiłem to przez ileś lat będąc w A. Kiedyś wyglądało to mniej więcej tak, że ten krok po prostu był przeze mnie bardzo rzadko używany i nie w taki sposób jak dzisiaj go rozumiem. Ale postaram się po prostu opowiedzieć o tym jak to dzisiaj go stosuję i jaka zaszła zmiana. Przede wszystkim chcę powiedzieć, że mam kontakt jakby ze swoją sponsorką i to mi bardzo dużo daje, bo od niej się właśnie dowiedziałem o tym jak należy, jak należy, jak zasugerowała mi, żebym ten krok po prostu robił i tu zaszła rewolucyjna zmiana, bo kiedy miałem sytuację, która jakby dzwoniłem do niej z problemem, czyli mówiłem jej o tym, co jest u mnie nie tak. Ona podzieliła się z, w kilku zdaniach swoim doświadczeniem i zapytała mnie, a ty co zrobiłeś z tym? Ja mówię, no, że zrobiłem dziesiąty krok, nie? Ale co ty konkretnie zrobiłeś? Ja zadając sobie pytanie, czy mam urazę, czy jestem samolubny w tej sytuacji i, i poprosiłem Boga, żeby mi to zabrałam, że nie, że tak nie jest, że to nie jest. Ja zrobiłem część tylko jakby tego i... Ja mam dziesiąty krok, składa się z dziewięciu wcześniej, nie? I to była dla mnie zupełnie nowość, bo ja w ogóle nie spodziewałem się, że w ten sposób mogę na to patrzeć. Druga sprawa była taka, że ja myliłem też część, która znajdowała się w Wielkiej Księdze, a propos jedenastego kroku, ja kończąc dzień, czytałem sobie ten fragment, który brzmi, udając się na wieczorny spoczynek, rozważamy konstruktywnie, jak minął nam dzień. Czy żywiliśmy urazem, czy byliśmy samolubni, nieuczciwie, czy baliśmy się i tak dalej. Jakby ja traktowałem to jako swój dziesiąty krok na koniec dnia. E, ona jakby wyprowadziła mnie z błędu i pokazała mi tą drogę, którą teraz e, staram się stosować, którą e, znalazłem w Wielkiej Księdze po jakby w czytaniu się wnikliwym faktycznie to tam jest napisane. Także e, no bardzo mocno mi to pomaga. Nie. I, e, zacznę może od tego, że fragment, który mówi mi konkretnie, e, co mam robić, jest na stronie 80, 85 brzmi ją tak, że, e, uważamy dalej na samolubstwo, nieuczciwość, urazy i lęk. Gdy się pojawią, od razu prosimy Boga, aby je usunął. Natychmiast je z kimś omawiamy i szybko naprawiamy błędy, jeżeli kogoś skrzywdziliśmy. Potem konsekwentnie przenosimy naszą uwagę na kogoś, komu możemy pomóc. I, i tutaj jest moment, w którym... E, te słowa zaczynają się od słowa uważamy, tak? I to jest w ogóle coś, czego ja muszę, e, e, muszę zacząć robić, to znaczy być uważnym na to, co się dzieje ze mną i wewnątrz mnie, bo przez pewien czas swojego czyźwienia wydawało mi się, że jeżeli ja nikogo, e, no wulgarnie mówiąc, nie uderzę, nie wiem, nie nakrzyczę, nie popchnę, nie zrobię jakiejś naprawdę ostrej jazdy, no to tak naprawdę nic złego się nie dzieje. nie? Ja dzisiaj wierzę w to, że ja mam być uważny na to, co się wewnątrz mnie dzieje, na to, co myślę I, i to jest ta pierwsza rzecz. Jeżeli jestem uczciwy wobec samego siebie, no to faktycznie jestem w stanie przyznać się czasami szybciej, czasami wolniej do tego, że coś jest nie tak. I powiem Wam szczerze, że to jest jak w historii Jima. Bardzo lubię tę historię i on tam mówi o tej sytuacji, w której Został wyrzucony, stracił swoją tą firmę i został w niej zatrudniony i kiedy wspomina tą sytuację, w której wrócił do pracy już jako pracownik, e, mówi o tym, że e, był nieco zirytowany, nie? I tak często jest właśnie u mnie. Ja nie chcę się przyznać do tego, że ze mną coś jest nie tak. Ja nie chcę się przyznać do tego, że mam urazę. Bardzo często w pierwszej myśli to jest, no, to nie jest nic takiego, przecież kurczę, on nie powinien się tak zachować, nie? On jest dziwny, to nie o, to, to nie o, mnie, to nie o mnie chodzi, nie? I teraz, jeżeli ja e, mam, e, mam jakby tą uważność i jestem na tyle uczciwy, żeby przyznać się, czasami to jest proces, czasami potrzebuję na to troszeczkę czasu, no to wtedy jestem w stanie e, tą pierwszą, pierwszy element jakby zawrzeć. Nie? I później, jeżeli już widzę faktycznie, że coś jest nie tak, e, no to wtedy natychmiast e, z miejsca, staram się prosić Boga o to, żeby mi to usunął, nie? I to jest, to jest moment, w którym nastąpił przełom u mnie, bo ja czekałem z pewnymi rzeczami do końca dnia, myślałem, że właśnie ta jedenasta, ta forma tego jedenastego kroku gdzieś tam, wtedy mylona z tym dziesiątym, że to jest to, teraz robię to natychmiast, czyli to jest ta zmiana, czyli jeżeli na przykład mam jakąś sytuację w pracy, gdzie kolega nie wiem, nie zachował się tak, jak ja bym chciał, gdzie zostałem nie wziąłem udziału w szkoleniu, w którym uważałem, że powinienem być i to jest jego wina, bo on nie poczekał na mnie, no to tak naprawdę działam natychmiast, czyli w trakcie naszej pracy po prostu znajduję sobie miejsce do osobnienia i natychmiast proszę Boga e, o to, by mi zabrał. No i teraz zabrał, nie? No i to jest to, jest to że ja muszę wiedzieć konkretnie, co on ma mi zabrać, nie? Bo e, ja na razie e, wiem o tym, że coś jest nie tak, bo przyznałem się sam przed sobą. Z drugiej strony e, Poproszę, zamierzam poprosić jakby Boga o to, żeby mi to zabrał, ale teraz muszę wiedzieć co. I w książce jest napisane, że mam uważać na samolubstwo, nieuczciwość, urazy i lęk. I tak naprawdę to są te wszystkie rzeczy, które blokują mnie od Boga i od ludzi. I jeżeli ja nie będę zwracał uwagi na te drobne rzeczy, nie będę widział ich i nie będę potrzebował Boga, żeby On mi mógł w tym pomóc, no to tak naprawdę będą musiał one zbierać i i nie będę miał e, tego kontaktu z Bogiem, Nie, jestem o tym przekonany, bo już tak miałem i e, doświadczam tego. E, kiedy ta bariera w postaci mnie samego pomiędzy człowiekiem a e, mną jest, to ja, to ja wtedy nie jestem sobą, nie? Ja nie potrafię normalnie rozmawiać z tym człowiekiem i taką miałem sytuację, mam ciągle takie sytuacje praktycznie. No stop, I ta sytuacja w pracy z tym moim kolegą dokładnie mi pokazała, bo on był dla mnie miły, on był fajny, on chciał z nim rozmawiać, a ja nie mogłem z nim rozmawiać, bo ja byłem, ja miałem do niego urazę. Nie? Ja miałem do niego urazę, że on nie zachował się tak, jak ja bym chciał. I to jest w ogóle coś, co bardzo często przychodzi mi, kiedy sobie zastanawiam się nad tym, w jaki sposób ja, jak ten świat oddziaływuje na mnie. Nie? Że kiedy oni nie robią tego tak, jak ja bym chciał, to ja jestem niezadowolony, bo ja mam bardzo szlachetne intencje. Ja nie, z reguły nie chcę dla ludzi źle. Ja chcę bardzo dobrze. Gdyby oni robili tak, jak ja bym chciał, to wszyscy byliby szczęśliwi, nie? I, I to też jakby odkrywam cały czas jakby w, w sobie, nie? Widzę to po prostu, jak to moje ja wypływa w, w każdym, w każdym aspekcie jakiejś sytuacji, nie? No i teraz tak, jeżeli proszę już Boga konkretnie o to żeby zabrał mi tą razę, no to zastanawiam się nad wadami charakteru, które, które, które występują. Jakby moja sponsorka nauczyła mnie i przekazała mi taką informację, że są cztery wady, jakby ja, z, ja się skupiam na nich, czyli to, że jestem w centrum wszechświata, że wszystko biorę osobiście, że wszystko przechodzi przeze mnie, że e, tak naprawdę ja e, jestem, w, jestem w centrum. Druga to jest brak zaufania Bogu, że jemu po prostu nie ufam i, i nie mam tego zaufania. I trzecia to jest, że przyjmuję się tym, co pomyślą o mnie inni. I czwarta, że jestem niewystarczająco dobry. Że jestem lepszy, niewystarczająco dobry. I, i, i słuchajcie, i pod tym kątem rozważam sobie tą sytuację i zastanawiam się, co tutaj nie zagrało. E, co, co się we mnie zadziało i, i odpowiadam sobie na pytanie nie? bardzo często wychodzi mi to, że tak naprawdę nie ufam Bogu nie? to jest mój podstawowy problem, że e, ja e, nie myślę o nim w tej sytuacji bo po prostu go nie ma ja, ja się boję, ja jestem zmartwiony ja nie ufam, nie ma wtedy Boga nie? E, tak samo ta sytuacja, w której będę się posługiwał tym przykładem z kolegą, który nie zrobił tak, jak ja bym chciał. Chociaż tak naprawdę ta sytuacja była tylko i wyłącznie w mojej głowie, bo on nawet nie wiedział o tym, że zrobił coś nie tak. To tak naprawdę ja brałem to bardzo osobiście. Nie? Bałem się tego również, że jestem niewystarczająco dobry, że to szkolenie, które mnie ominie spowoduje, że będę gorszy od niego. I zadając sobie te pytania, które wady mnie no, mną kierowały, co się tam ze mną działo, jestem w stanie jakby prosić Boga, żeby zabrał, zabrał mi I konkretnie nazywam je i proszę Boga. I to jest, to jest, taki moment, w którym jakby szukam tego rozwiązania gdzieś na zewnątrz siebie, nie? Wiem o tym, że ja sam nie jestem w stanie zmienić siebie, że jestem bezsilny wobec swojej urazy, że jestem bezsilny wobec tego, jak się czuję i tak naprawdę tylko Bóg jest w stanie zrobić dla mnie to, czego ja po prostu nie jestem sami, w stanie sam zrobić dla siebie, nie? I, I to jest to, że teraz kolejny element, który tu jest wymieniony w tej stronie Wielkiej Księdze, to jest to, żebym natychmiast omówił to i szybko naprawił błędy. Więc jeżeli ja już zdążyłem tutaj nawywijać i być nieprzyjemnym, być niedobrym, nie wiem, jakiś tam opryskliwym, no to wtedy należy zrobić to, żeby naprawić to, tak? Postarać się naprawić tą relację. I to jest, to jest rzecz, która jest bardzo ważna, nie? Czyli jakby natychmiast działam, nie wiem, w sytuacji w domu, bo tych mam najwięcej, no to mówię, że przepraszam, zachowałem się tak i tak, zrobiłem nie tak, no jestem szalony, nie? Po prostu. No, dla mnie to jest aż śmieszne, bo jak widzę tą prawdę, ten moment, w którym jakby dochodzi do mnie, że ze mną dzieje się coś nie tak, no to ja już po prostu widzę to, tak? Ja już jestem w stanie się przyznać drugiej osobie, powiedzieć, słuchaj, moja żona też jest alkoholiczką, więc jakby tu mam ten komfort, że mówiąc o szaleństwie, ona dokładnie wie, o czym ja mówię. Zna, zna, zna, zna to dobrze. Więc tutaj mam ten komfort, nie? Kolejny element, który jest tutaj zawarty, to jest to przenoszenie konsekwentnej uwagi na kogoś, komu mogę pomóc. I to jest element niezbędny mojego trzeźwienia, nie? Czyli ja mam przestać myśleć o sobie, o swojej urazie, mam działać e, tak dla drugiego człowieka, by Bóg mógł użyć mnie jako narzędzia, nie? I to jest dla mnie coś niesamowitego, bo jakby ja nie jestem w stanie inaczej odwrócić uwagi od samego siebie, od mojej urazy, od mojego świata, jak tylko i wyłącznie myśląc o innych. A że jestem w AA, to tak naprawdę mam pełno narzędzi do tego, żeby to robić. Więc jakby z tym, e, z tym jakby e, tutaj w AA nie ma problemu. Telefony, mitingi, służba sponsorowani, po prostu sponsorka, to wszystko jest, nie? Wystarczy, żebym po prostu korzystał. Okej, okay, to by była taka wersja jakby hmm, tego mojego dziesiątego kroku, która działa doraźnie, która jest szybka, ale też jest taka nota krokowa, którą jakby stosuję, kiedy dzieje się coś takiego, co po prostu nie działa tak szybko i nie pomaga mi to, to co przed chwilą mówiłem, nie? E, no to wtedy cofam się do kroków. I to jest w ogóle rzecz, której nigdy wcześniej nie robiłem. E, tego nauczyłem się od niedawna. Chcę powiedzieć, że jestem we wspólnocie już kilka lat, jak wam mówiłem na początku, ale jestem nowicjuszem. Aktualnie jestem na czwartym kroku. E, robiłem e, znaczy Program został mi przekazany tuż na samym początku mojej trzeźwości. E, dosłownie chyba na trzecim meetingu miałem już sponsora, ale jakby przyszedł taki moment w moim trzeźwieniu, że e, postanowiłem go powtórzyć. No, po prostu w takim dużym skrócie. No i doszło do tego momentu, w którym jestem teraz i chciałem się podzielić tym doświadczeniem, które mam, czyli z tego, jak to stosuję na co dzień. Kiedy mam sytuację, która wymaga tego, no to cofam się do kroku pierwszego. I tu się, tu się dzieje coś, czego wcześniej w ogóle nie robiłem, bo okazuje się, że ja ten program mam stosować każdego dnia w swoim życiu, i mogę to robić, nie? I powiem Wam szczerze, że to przynosi wspaniałe rezultaty. <śmiech> to jest coś niesamowitego, bo będąc w AA tyle lat mogłem mówić o pierwszym kroku, drugim kroku, trzecim kroku, tylko i wyłącznie w formie przeszłej. Zazwyczaj mówiłem o tym, jak to było kiedyś, zanim jak przyszedłem do AA, czy często cofając się do przeszłości, bo brakowało mi tych bieżących doświadczeń. Nie? Teraz mam tak, że. Te kroki stosuję praktycznie każdego dnia po kilku kilkukrotnie. Nie? I nie mam problemu z tym, żeby znaleźć jakąś sytuację, bo to się po prostu dzieje aktualnie cały czas. I to jest dla mnie taki dowód, dla mnie dla mnie samego, jakby, że to po prostu działa nie? u mnie w życiu i, e, i to jest duża zmiana. Bo wcześniej tego nie czułem po prostu, brakowało mi tego i nie wiedziałem. Teraz jak to mam, to widzę tą różnicę. Nie? Więc. Wracając do tego kroku pierwszego, on jest dla mnie, dla, dla mnie bardzo ważny. Ja kiedyś myślałem, że on się tyczy tylko tego jak nie, tego picia, tak? Że ja jestem bezsilny wobec alkoholu i że nie kieruję swoim życiem. Dzisiaj jakby każdego dnia różne sytuacje mnie spotykają. I czy ta z tym kolegą w pracy, czy to, że nie wiem, pani w Biedronce na kasie zachowuje się nie tak, jak ja bym chciał. To są momenty, w których mnie po prostu wewnętrznie nawiedzają jakieś myśli, jakieś urazy e, i te sytuacje wymagają e, znaczy one jakby ja nie jestem w stanie sobie inaczej poradzić z nimi jak uznając bezsilność, nie? Ja to widzę i cofam się do kroków i robię ten pierwszy krok, nie? I myślę sobie na konkretnym przykładzie e, na przykład sytuacja, w której e, jak już jestem przy tej kasie, to mi łatwo przypomniało się to, byłem w Biedronce i pani na kasie samoobsługowej i pani przede mną wszystkie kasy zajęte, a pani ma 35 produktów, nie? I ja stoję i patrzę sobie i mówię, kurczę, i zaczyna mi liczyć produkty, nie? Mówię, ile ona ma tych produktów? Mówię, no przecież kurczę, nie, no, e, co na tu robi w ogóle? Ja mam tylko jedną rzecz, chciałem wejść i wyjść. Dlaczego ona tu jest, nie? I to we mnie narasta i coraz więcej komentarzy, coraz więcej ocen, coraz więcej takiej krytyki, nie? Ja, ja tak naprawdę na moment tracę w ogóle e, ten, ten, ten, ten, ten, ten spokój, nie? I e, zachowuję się irracjonalnie we po prostu ro, ro, odgrywam jakiś teatr, nie? I teraz tak, kiedy wychodzę stamtąd, zaczynam, myślę sobie, kurczę, to, nie, to mnie nie puszcza, nie? I myślę sobie o tym, że ja jestem totalnie bezsilny wobec tej sytuacji, nie? Że ja nie mam wpływu na tą panią, nie mam wpływu na tą kasę, nie mam wpływu na to, że ona tak naprawdę robi to tak wolno i nie umie tego robić, nie? Nie podobają mi się symptomy tego, jak ona się zachowuje, nie? To jest w ogóle rzecz, która wychodzi mi bardzo często, że ja tak naprawdę nie toleruję symptomów choroby innych ludzi, jakakolwiek to jest choroba... Jakkolwiek to nie musi być alkoholizm Ale mi się to nie podoba To nie jest fajne Gdyby oni robili tak jak ja bym chciał Byłoby wspaniale nie? I bezsilność tutaj jest dla mnie czymś niesamowitym Kiedy ja ją uznaję To nagle widzę że, że, że ok, że ja nie mam w ogóle na to wpływu nie? Jestem bezsilny wobec tej pani Wobec tej kasy, wobec tej biedronki Wobec tej kolejki I tu przychodzi jakby Taki moment, w którym Skoro jestem bezsilny no to jestem w tej beznadziejnej sytuacji, e, czyli nie potrafię sobie pomóc, nie? nie? mam rozwiązania na tą sytuację, nie jestem w stanie jej zmienić. I jedyna rzecz, która mi przychodzi do głowy, to to, żeby postawić krok drugi. Ja jakby wierzę w to, e, że istnieje siła większa ode mnie, wierzę w Boga. I jakby zadaję sobie wtedy pytanie, tylko jedno. E, czy Bóg istnieje, czy nie? Jeżeli Bóg istnieje, a to jest... Zawsze sobie odpowiadam, że istnieje no to wtedy od razu przychodzę do kroku trzeciego, bo wtedy on, jeżeli podjąłem decyzję o tym, że on, że powierzam się i całe swoje życie mojemu Bogu, to tak naprawdę moje problemy to nie jest moja sprawa. I on się wszystkim zajmie, nie? Ja w tym momencie widzę tą sytuację zupełnie w, inny, w innych barwach, bo tak naprawdę widzę, że to, co ja robiłem w tej Biedronce, to było szaleństwo. To było znowu to, to że ja byłem niepoczytalny, nie? bo ja nie myślałem w kategorii tej pani, że ona ma problemy, że jest starsza, że nie umie obsługiwać. Nie, ja nie myślałem o tym. Ja myślałem tylko, dlaczego ona ma tyle produktów, dlaczego ona tu stoi, dlaczego ja, ja, ja, ja, On po, chcie, żeby było tak, jak ja bym chciał. Nie? I, i ja, ja wam powiem, że ja często mam tak, że właśnie jestem na tym takim koliz, kolizyjnym ruchu z innymi ludźmi, nie? czy to w samochodzie, czy właśnie w różnych miejscach. nie. I, i, I stawiając te pierwsze trzy kroki, ja zaczynam widzieć prawdę. Ja zaczynam widzieć prawdę. I to jest właśnie to, czego, e, czego, czego ja potrzebuję, nie? Bo ja w tej sytuacji, kiedy tam jestem, kiedy jestem tylko ja e, i ta sytuacja, tam nie ma w ogóle Boga, nie? W ogóle nie ma Boga. Ja robię za Pana Boga. I to jest coś, co mnie oddziela jakby te moje wady. One mnie blokują od tego, e, od tego mojego świadomego kontaktu z Bogiem, nie? I, I co? No i teraz, jeżeli chodzi o dalszą część, no to przyznam szczerze, że kolejne takie moje kroki, które stawiam na ten moment, bo reszty jeszcze nie stawiałem, to jest na pewno krok szósty i siódmy. I tutaj, jeżeli chodzi o mnie, no to bardzo mi to też pomaga, bo staram się odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jestem gotowy oddać wszystkie te wady mojemu Bogu, nie? I i teraz, czy jestem gotowy oddać to, co jest dobre i to, co jest złe? E, czy jestem oddać to kosztem tego nawet, że nie będę mieć racji? Bo z moją racją wiążę, nie? No, i to jest, kuszcze, czy, czy, czy, czy ja jestem gotowy pomimo tego to zrobić, nie? I tutaj e, bardzo mocno mi to pomaga. Bo to, to tak naprawdę e, uwalnia mnie, uwalnia mnie od tego ciężaru, bo tyle. I to on jest w stanie z, uwolnić mnie od, od siebie samego tak naprawdę, bo to ja jestem swoim problemem. Nie? Ja to teraz widzę e, jak najbardziej w każdej sytuacji, nie? że koniec końców to tak naprawdę nieważne, co się dzieje na zewnątrz, Nieważne, jakie są sytuacje, tylko ja patrzę na swoją stronę ulicy i ja widzę, że tam jest pełno mnie. Ja dzisiaj miałem okazję pisać czwarty krok, no pisać po prostu sobie i pisałem go tam w formie takiej tabeli uraz. No i wypisałem sobie tych kilka uraz i było to dosyć śmieszne, bo za każdym razem jak czytałem to, to widziałem, że tam jest tylko napisane ja, ja bym chciał, ja chciałbym, żeby inni oczekuje od innych to jest w ogóle <głos> dla mnie to jest po prostu Ci tak jasne, że e, tym problemem e, jestem ja, moje ego nie? ono mnie po prostu odizolowuje od innych ludzi od świata, od Boga i, i tak naprawdę to moje ego chce, żebym miał rację nie? i kurczę powiem wam, że e, idąc dalej jakby e, jeżeli wymaga coś tego e, działania czyli naprawiania e, tej sytuacji, że, nie wiem, nakrzyczałem na kogoś e, już powiedziałem parę słów za dużo, no to ten dziewiąty krok, czyli naprawianie, czyli mam naprawiać, mam działać. E, czyli jeżeli nawet pomimo tego, że w domu na przykład, bo to z reguły jest tak, że u mnie w domu muszę, nie, muszę te jakby relacje poprawiać, no to pomimo tego, że nawet nie chcę, e, nie chcę tego robić, bo moje ego mówi, nie, nie przepraszaj, nie mów tego, nie, nie mów tego, nie, bo to jakby Ego tego nie chce, nie? ale powiem wam, że to tak działa, że w momencie, kiedy ja idę i po prostu mówię przepraszam, to, to, to, jest, to, jest, to jest niesamowite, nie? bo to ta osoba raz, że tego potrzebuje, bo ja jestem no, nieznośny, jak małe dziecko po prostu, coś, co gdzieś mi bardzo mocno się spodobało ostatnio, gdzie używając tego słowa samolubny, pomyślałem sobie o tym, o małym dziecku Królu Bobasie, który po prostu e, chce wszystko wtedy, kiedy chce. E, chce, żeby było tak, jak on chce. I jeżeli nie jest, no to jest grymasny, niezadowolony. I to jest dokładnie to, nie? Ja właśnie e, te swoje jakby e, stany e, zaczynam e, jakby dostrzegać, kiedy we mnie w środku dzieje się coś, kiedy jestem rozdrażniony, niezadowolony. Kiedy myślę o kimś, że powinien robić inaczej, to jakby to zwraca już dzisiaj moją uwagę. Kiedyś na to nie patrzyłem, tak jak Wam mówiłem na początku, ale, ale dzisiaj to jest dla mnie bardzo ważne. Nie? No i jakby ten cały, ta cała moja droga prowadzi do tego miejsca, nie? czyli jakby 9 kroków zawiera się w tym dziesiątym. Nie? I Chcę powiedzieć o tym, że to jest coś, czego się uczę, to nie jest tak, że jakby ja to dzisiaj umiem na 100%. też jeżeli czegoś po prostu mam jakąś sytuację, dzwonię oczywiście do sponsorki, rozmawiam z nią o tym, mam też innych przyjaciół we wspólnocie, z którymi też rozmawiam, no i przede wszystkim, przede wszystkim to, co, to, co mi pomaga, no to jakby... To, co mi pomaga, to bycie częścią AA, nie? I to jest naprawdę niesamowite, bo ja chodząc na mitingi, e, uczestnicząc w życiu AA, mając służbę, e, u, działając po prostu w AA, no jakby mnóstwo rzeczy dostaję i to mnie utrzymuje cały czas w tej jakby dobrej kondycji duchowej, nie? E, bo powiem wam szczerze, że ja byłem w AA przez jakiś czas, e, nie robiąc wszystkiego, e, robiąc na zasadzie e, robię tylko kilka... Rzeczy, te, które mi pasują, i jakby widzę to dzisiaj, że to nie było, e, to nie było dobre. Nie? To nie było dobre, bo po prostu to nie działało wtedy. Nie? U nas jest napisane, że półśrodki nic nam nie dają. Nie? I zgadzam się z tym całkowicie. Także nie wiem w ogóle, ile ja mówiłem. Nie patrzyłem na zegarek. Jarek? Okay. ale się zagadałem. Dobra, no to bardzo dziękuję w takim razie.